Joksza, zapraszam na kolejny Celluloid. Zaczynasz od niosów. Zaczynam od niosów. Ok, na początek temat, no może bliski mojemu sercu, bardziej niż, niż Korteza. Chociaż chyba, chyba na, na nas wspólnie takie tematy interesują. Czyli kiedy w końcu zobaczymy dobre ekranizacje gier komputerowych. Szykuje się kolejna, oczywiście wiedzieliśmy o tym jakiegoś czasu, teraz już się zaczyna trochę krystalizować. To jest ekranizacja Maxa Payna, takiej gry komputerowej, która jest bardzo popularna, oczywiście o detektywie, który jest zdradzony. Uwe Nie, na szczęście no to, no to już na pewno będzie dobrze. będzie dobrze. Nie, nie, nie nie reżysuje Uwe Ball. Reżyserem jest pan John Moore, którego możecie znać z takich filmów jak Behind Enemy Lines, Lot Fenix'a, Flight of the Phoenix. Widziałeś? Nie widziałem. Ale <laughs> ja widziałem e... ze dniem wroga i w porządku. Zadnią wroga w porządku, Lot Fenixa, bardzo fajny film. Nowy Omen, którego ja nie widziałem na tabene. Ja widziałem, może być. Może taki być, sobie. taki sobie. No, nie nie wróży to jakoś fantastycznie, tym bardziej, że scenarzysta jest jakiś nijaki, to znaczy robił jakieś tam hały. W przeszłości. No nie mało wróży to dobrze. No mało powiedziane. Robił naprawdę gówniane filmy. John Moore? Nie wiem. Mówię, Lot Nicksa bardzo fajny, ale to, to nie jest taki reżyser, żeby, żeby każdy jego film był jakiś taki specjalnie bardzo, bardzo dobrze przygotowany, więc. Kto będzie grał? Eee, no i będzie grał główną rolę Mark Wolberg co moim zdaniem dosyć dobrze wróży, bo Wolberg jest dla mnie takim aktorem, który nie wybiera sobie może jakichś bardzo wyszukanych propozycji, natomiast ma dobrego nosa do fajnych, sensacyjnych filmów. Eee. Ale jak to? Do, do, dobrze wybiera. Wiesz, on The night, to jest teraz ostatni. Tak, to wchodzi do Infiltracja. Jak się nazywa po polsku? Young eee, Królowie Nocy. Królowie Nocy, tak. Nie widziałem tego ja jeszcze. Nie. Eee, infiltracja. Infiltracja. No, bardzo ok. No, tak. Boogie Nights. Boogie Nights, tak. tak. Wolberek ma dobrego nosa do fajnych, sensacyjnych, e, sensacyjnych filmów. I to, moim zdaniem, dobrze wróczy temu filmowi. Nie chciałbym, żeby kolejny raz ktoś spieprzył ekranizację bardzo fajnej, klimatycznej gry komputerowej z pomysłem, którą dobrze pamiętam, a potem oglądam coś na ekranie, tak jak ostatnio oglądałem Hitmana. To o Jezu, pana, ale to tak. na szczęście oglądałem po kilku głębszych z przyjaciółmi, także. <coughs> Zniosłem to jak. Ja ani bez przyjaciół, ani bez głębszych. <coughs> A co u Ciebie? U mnie jest dość politycznie i to dość z dziwnej strony, dlatego że chodzi o film. Asterix na Olimpiadzie. Aha. Film, w, w którym. Najdroższa ekranizacja. Na, najdroższa ekranizacja w historii Europy. A zauważyłeś, że się <laughs> zmienił e, od twórca roli Asterixa? Nie, nie zauważyłem. No właśnie. <laughs> Widziałem tylko reklamówkę. Departy został, a, a ten drugi odszedł. No żartujesz? No i teraz jest inne wzruszyło to moim światem. No tak, ale jak na Olimpiadzie jadą, no to musieli zmienić, prawda? Na, na jakiegoś takiego bardziej, wiesz, umieszczonego, No tak, dobra, tak. no i co, jaki skandal? No i skandal polityczny jest dlatego, że do Ukrainy zamiast kopii ukraińskich weszły ruskie. A. No i, I, no, wiesz, no, Bo jest urzędowym językiem, jest niby ukraiński, ale większość osób używa języka rosyjskiego. rosyjskiego no tak. tak. No i oczywiście pojawił się konflikt jest spięcie na linii Kijów Moskwa, mm -hmm. no i wycofali w tej chwili będą musieli trochę poczekać w Ukraińcy na, na swoją wersję mm -hmm. z językiem ukraińskim Okej, okay. ja mam taką wiadomość Baz Lurman. Baz Lurman to jest taki pan, który robił między innymi mulę ostatnio Roztańczynego Buntownika, którego na no nie widziałem e, I, I coś jeszcze Romeo i Julia, o, Julia. No to z Romeo i Julii powinniście go znać. Do, do, do chyba jego film. tak mi się wydaje na pewno najbardziej cenionym. Zaczął e, zdjęcia do, do filmu, który się nazywa Australia. Jest, jak sama nazwa wskazuje, kręcony w, w Australii. E, w głównych rolach e, Nicole Kidman e, i nasz ulubiony aktor e, ostatnio męski, czyli Hugh Jackman. Tylko nasz chyba, głównie kobiet. Ale zauważyłeś, ulubieniec. że historia jest o tyle ciekawa, że przypomina mi pożegnanie z Afryką. Tak? Że na, na... No tak, rzeczywiście. To, to, też film jest, jest... Film, to jest taka epopeja, ktoś Newsman przyrównał to do przeminął z wiatrem, no nie wiem, no, gdzieś tam mieści się to w tych formatach, tak czyli mhm. Przeminał z wiatrem, pożegnanie z Afryką, taka epopeja, o miłości, przeznaczeniu, w tle wojna. I trochę tak jak, znaczy oczywiście to jest, to nie, te, nie te czasy, tak? ale trochę tak jak pokuta, tak? Film, który ostatnio jest no tak no. reklamowany, że po prostu wszędzie go widzę. Taka, ta, taka epopeja miłosna na tle historii. No to taki standard. Taki tak standard, tak taki po prostu standard. O tyle fajnie, że dobry reżyser, dobra obsada może być coś z tego ciekawego. Wojna w tle, to jest wojna australijsko-japońska. Haha, nie wiedzieliście, no? No. <laughs> że była taka. Wojna Australijsko-Japońska, Kidman ma jakieś tam swoje rancho, nie wiadomo dlaczego, musi przeprowadzić bydło przez całą Australię z uroczym, pięknym Hugh Jackmanem i oczywiście się zakochują w sobie i na końcu ktoś umiera. Nie, no żartuję, nie wiem. <głosłuchy> <głosłuchy> <Pewno>. <głosłuchy> no dobrze, no i... No ja troszeczkę odsyfię tutaj e, tę romantyczną otoczkę. Odsyfiaj, odsyfiaj. Tak, tak, tak. Ludzie, którzy oglądali Greenhouse, Rodrígueza no i, tak i nam, teren, nie, teren Teren, teraz nie wyglądałeś tak nie, nie, no. nie, nie, Obejrzeli też zwiastuny fikcyjnych filmów, które, które nie powstały. Mhm. No i między innymi jednym z filmów tych fikcyjnych, których zwiastuny można było obejrzeć pomiędzy obydwoma filmami, był film Macheta. Mhm. I film jest o tyle, znaczy historia jest o tyle niezwykła, że, że zwiastun był bardzo fajny, albo był na tyle dobry... I na, ty, na, na tyle by się spodobał e, ludziom i producentom, że zdecydowali jednak zrobić ten film. Okej. Okay. I w 2008, e, Rodriguez będzie realizował maczetę. Najprawdopodobniej nie do kin, tylko do, na rynek e, wideo i DVD. Ale jednak będziemy mogli go obejrzeć. Oczywiście ludzie, którzy chcą zobaczyć jak będzie wyglądała macetę, tam, oczywiście zapraszam na YouTube, na pewno będzie można zobaczyć sobie e, ten fikcyjny zwiastun z e, Kto tam występuje? Tam występuje Deny. Trejo, to trejo. Yeah, trejo, no. Tak. To jest e, taki zapyzjały Meksykaniec, taką ma straszną weź mordę, którą z, za samą mordę do więzienia by poszedł. No pamiętacie, na pewno standardowy aktor Rodrígueza, no. Tak, tak, do... tak, tak, tak, był nożownikiem z Desperado, tak, tak. był barmanem z Od do świtu i wszędzie, gdzie tylko. I był w, Conner, e, w Conner z, z, z był też tak, z zaskazańców, tak, z, z wyrodniałym gwałcicielem. Tak. Tak tak, tak, tak, tak, tak. No w ogóle na, na, największa ciekawostka y, na temat tej osoby jest taka, że facet rzeczywiście siedział w więzieniu od 63 do 68. <laughs> no między innymi w San, w San Quentin. To, to... A, to, to, jest to, to jest to więzienie takie... No najbardziej takie znane, tak, jedno bardziej znane. A jeżeli wierzyć temu, co się znajduje w zwiastunie, no to oprócz niego będzie oczywiście Cheech Marin i Tito Larriva. to jest, Drugiego nie znam, Cheech Marin, no to wiadomo. Tito Larriva to jest taki drugi aktor, No znaczy, to jest piosenkarz, który występuje też u, u Rodriguez'a, a na Nacerin jest wykonawcą... A piosenkarzem w zespole Tito i Tarantula. A okej, okay, okej, okay, okej, okay. oh, kojarzę, okay. to już kojarzę, to już kojarzę. Do pani no. Tarantino pewnie będą widzieli, co to jest no, Tito i Tarantula. Więc na, na YouTube będziecie mogli sobie zobaczyć no. zwiastuny, z jest i rzeczywiście warto pójść pewnie no, na dobra, film. Dobra, dobra, ja kończę newsem, który na pewno się spodoba Cortezowi. To już tak naprawdę, szczerze mówiąc odsiewałem, tego było bardzo dużo, przeczytałem tego sporo, ale tak naprawdę nie znalazłem nic, nic ciekawszego. Mówię zupełnie poważnie. Twórca mumi Steven Somers, y, to pewnie wiecie, albo może nie wiecie, robi J.I. Joe. Nie wiem, czy o tym mówiliśmy już. czy to jest nie. znowu Marvel, prawda? No, z, z Marvela ciągną. No, ciekawe, kiedy im się, się skończą te komiksy, tak się zastanawiam. Bo już niedługo będzie Iron Man, wersety. przecież już w, no, będzie wchodził się. zaraz Iron Man. E, A wiecie, że teraz zrobili w ogóle kolonizację animowaną Dragon Lance. Nie, żarty, Nie, naprawdę, wiem. Kroniki Smacznej Lance, taka książka, którą... Tak, tak, tak, jako tak, tak. Jak ona czytałem, wydawało mi się, że jest bardzo poważna i, ba, i bardzo interesująca. Jak ostatnio zaprzypominałem, co to jest, to jest po prostu straszne. No nie ja wiem, jak wiem. mogłem to czytać i uważać, że to jest taka fantastyczna no literatura. Widać, widać, że po prostu w, w tym momencie twojego... W, w, w, w tym wieku, w którym to czytałeś, to byłeś właśnie tą grupą docelową. Docelową, do no, oczywiście. Było, no właśnie. Oczywiście. właśnie. Ty byłeś właśnie tak natargetowany na ciebie. No, natargetowany <laughs> <był. laughs> Mądre no dobrze, w każdym razie G.I. Joe robi Paramount i Hasbro, oczywiście. No to muszę występuje. Wam opowiadać, o czym jest G.I. Joe. Wszyscy wiedzą, co to jest G.I. Joe. Występuje Siena Miller, no i dla mnie to tam Arnold wycieczko... Voslo, który grał muha. a Woslo, Tak, no tak, Marlon Voslo, no I w trzeciej części Darkmana. Steven Somers to, to, to, to. już mówiłem, tak, że to jest twórca mumii, tak, tak. tak. W trzeciej części Darkmana, bo Piotr. No i... E, aha, i news jest oczywiście o tym, bo nawiązujemy do tego dlatego, że, że występuje w nim e, słynna czeska supermodelka, e, która się nazywa... Jak się nazywa? On się nazywa... Nie znam, ale chętnie poznam. K Kurkowa. Ona się nazywa Kurkowa. Aniołek Victorious Creed. I właśnie, Secret. O, I właśnie, właśnie oglądam zdjęcie i szkoda, że go nie możecie zobaczyć. Naprawdę, dobry film. Polecamy. Bardzo dobry film. E, tak, no właśnie tak. I chcielibyśmy już chyba przejść do recenzji. No, prawda? wypadałoby. Wypadałoby. A dzisiaj fajny film. Dzisiaj fajny film. Zapraszamy. Celuloid. Nawijamy na filmy. No, to Piotrek powiedział, że mnie zaskoczy. No tak, dawaj. właśnie. Dzisiaj Zaskakujmy. będziemy omawiać e, śmierć na pogrzebie, A, O czyli, kurczę, ale mnie zaskoczy. No, się. czyli nowy film Franka Oznowicza. <laughs> Ojej, dobra, słyszałem to. To jest Frank Oz oczywiście, tak? Tak, Frank Oz, czyli naprawdę się nazywa Frank Oznowicz. <głos> czyli mamy, prawda, tutaj jakiś aspekt polski. Pewnie jest... Na pewno, pewny. Standardowo, biorąc pod uwagę wszystkich, którzy mieszkają w Stanach, to to jest na pewno syn emigrantów żydowskich z Polski. <śmiech> bardzo możliwe. <śmiech> no. Bardzo możliwe, prawda? No. Oznowicz, komediodramat odświeżający, prawda? Odświeżający, ale wiesz co, wydaje mi się, że po prostu zapomnieliśmy, że takie filmy się robi. Wiesz, to nie jest odświeżające. To nie ma w tym filmie nic takiego szczególnie nowego, jeżeli chodzi o konstrukcję scenariusza, jeżeli chodzi o jakieś takie... Nie, to jest po, po prostu powrót do starych, dobrych... Powrót do dobrych filmów, e takich... E takich dobrych komedii e, sytuacyjnych z lat osiemdziesiątych w czasie, kiedy na przykład jeszcze dobre filmy robił Steve, Steve Martin, mm -hmm. e, kiedy, kiedy dobre filmy robił Chevy Chase, komicy, których teraz nie ma, kiedy dobre filmy robił Joe, John Candy, takich komedii, których... No wiem, 80... Tam 80... Ta... sprawy i tak 80, z... 80 lata to wydaje mi się, że to jest taki wysyp takich naprawdę dobrych komedii, jakiś Blues Brothers, bardzo duży był e, e, wysyp ludzi z, e, z tego, z Saturday Night Live. No tak, tak, tak. To tak, wtedy, wtedy, to wtedy prawda, dużo, to prawda, dużo, dużo, to, dużo. Rzeczywiście to trzeba, to trzeba pamiętać, że tam teraz Saturday Night, oczywiście to, to, to dalej istnieje, wiesz, tak. to dalej się kontynuuje e, i to ale dalej jest, jest jakby taki, jakiś fragment kultury amerykańskiej, ci aktorzy, którzy, którzy tam e, występują zwykle, to jest dla nich taka trampolina, odskocznia do, e, do świata takiej e, dobrej komedii. Tak. E, ale moim zdaniem też brakuje sceny. Ja, ja zawsze narzekam na scenariusze, ale przepraszam, ale, ale trochę brakuje. tak? Tu? Ciężko jest zobaczyć dobrą amerykańską komedię, e, no, no, no, no ze świecą szukać te, ten film ten film jest naprawdę przyzwoity I, i to jest zupełnie klasyczny, bardzo prosty schemat. Na czym polega pomysł? Powiedz. Pomysł polega na tym, że jest organizowany pogrzeb mhm. i wszystko się... Wali, praktycznie, tak, no tak. tak. Wszystko jest obrót o 180 stopni. Komedia sytuacyjna. No jasne, jasne, wiadomo. Czyli oczywiście tam e, e, ludzie się spotykają, oczywiście zagrane e, wszystko jest ograne na, na takiej rodzinie, która, która oczywiście ma jakieś swoje zaszłości, która ma swoje tajemnice. E, co jakieś relacje, relacje. No, no i oczywiście wszystko to jest to jest schemat, który się powtarza od, od, od miliona lat, od początku, kiedy wymyślono kino i i po raz kolejny, jeżeli jest dobrze wykorzystany, to bawi, śmieszy. Czego to jest zasługa? Jak myślisz? To jak w szkole, Scenariusza. nie? Scenariusza. Scenariusza. Po pierwsze, po drugie. Aktorów. Aktorów. Aktorów, Alan Tudyk między innymi, aktor, no, nie między bardzo innymi, nie, nie między tak. nie tylko przede wszystkim Alan Tudyk. A przede, przede wszystkim? Przede wszystkim Alan Tudyk. Nie tylko. Nie tylko. Ja, nie ja tylko. Bardzo że ja lubię... Wiesz, on, znaczy inna sprawa. On dostał tam taką rolę, no ja że jak się ją dobrze wykorzysta, to po prostu leżysz i kwiczysz. A ja z kolei zwróciłem uwagę na, na Franka Dinkleja, tego, Dinklage. który grał. E, Peter, Dinklage. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Dinklage. tak. tak. Dinklage. Bardzo, bardzo, bardzo popularny każełek. Właśnie, sposób. bardzo popularny dobry aktor. aktor. Dobry aktor. Tak, to prawda, to prawda. Aktor. Ja go widziałem już w kilku filmach. Widziałem go w Underdog, widziałem go w śmierci, na pogrzebie. Teraz będzie występował w, w Księciu Kaspiania z, z Narny. Mm -hmm. e, I e, to w tym ostatnio go jeszcze widziałem, to był Find Me Guilty taki do, nowy film z Sydney Lumeta. Tak. Eee, o tym, o, o tym gangsterze, co się broni. A, ja to widziałem. Z o, z, z Dislem, tak, Ta, a, bardzo. Z Dislem. Ja zawsze mówię z dieslem, a wszyscy się ze mnie śmieją. Diesel, no to diesel, to diesel. No. Bardzo, ci, tak bardzo fajną rolę Bardzo ma... fajna rola, Rzeczywiście, tak, tak, Ja tak, tak się zastanawiałem, skąd go ostatnio Za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy wypowiada się ten, e, każdego prawnika i za każdym tak, razem, tak, tak, kiedy, tak. kiedy ma wystąpić. Musi stanąć na takim stołeczku. <laughs> tak, tak, dokładnie, tak. No, jest po prostu kapitan. Bardzo, bardzo dobra rola, rola tak. bardzo dobra rola, to trzeba przyznać. W ogóle obsada jest skompletowana fantastycznie. No przecież Dinklecz, to się zgadzam, że to są dwie tak. role, które błyszczą absolutnie. Dinklecz gra, no to już nie będzie my wam tego, kogo on gra, bo to jest też jakby się tam ta tajemnica, która gdzieś tam w połowie filmu się, e, się odkrywa. Film zszedł już z naszych ekranów, jeszcze gra Jeszcze grał gra gra gra tam postać, którą ty bardzo polubiłeś e... E, aktor, który grał jeszcze w Transporting, e, taki chudy, szczupły. Aha, tak, tak, tak. tak. On tak, jest tak. najbardziej znany z Transportingu, że, że przyniósł bodajże w tym, w, poś w pościeli gówno swoje, pamiętasz? Pamiętam. Tak, tak. właśnie. Iwen Bremer, Bremer. Właśnie tak. musiałem zobaczyć, jak on się nazywa, bo już nie pamiętam. On gra też takiego, takiego... Fantastyczna rola no. też. Krótka, króciutka, w ogóle bardzo często tam są takie, takie wtręty, króciusieńkie, Aha. takie kameowe takie role, które po prostu, wiesz, ktoś wskakuje, ma, do, do, jest dobrze ograny, Dobrze wyreżyserowany. Tak, wuj, wujka gra, taki to jest znany aktor stary, to jest takie... Tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Takie, takie postaci, które może gdzieś widzieliście. To jest film pełen takich twarzy, które tak, to nie to widzieliście, nie jest, to, ale, tak, ale. Tam nie ma żadnych y, takich pierwszoligowych nazwisk z żadnego Cruza, żadnej Nicole Kidman. Nie. Tylko są to po prostu aktorzy, których widzieliście gdzieś w jakichś drugoplanowych rolach hmm. albo w jakimś serialu i kojarzycie twarz. Ale dzięki temu, że po prostu dostali tą możliwość zagrania w tym filmie to się pokazali od bardzo dobrej strony. Dobra, powiedz szybko co to jest, kto to jest Alantudyk, dlaczego go lubimy i no, może, może, za może kilka już rzeczy, no. za kilka rzeczy. Za, za śmiertnia pogrzeby ale to nie. Za Firefly Serenity to, tak. jest, to jest po, po pierwsze. Może chyba trzeci czy czwarty raz mówimy o tym. No ja wiem. <śmiech> może powinniśmy zrecenzować po prostu kiedyś. <śmiech> nie, zrobiliśmy. <śmiech> to se, no, zrobiliśmy Serenity, a nie zrobiliśmy Fire, Firefly. Firefly, to hmm. prawda. Trzecia dziesięć dniami e, wpadka... Ja, robot, i tak dalej, tak dalej. A w ogóle, ja robot? Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale. Ice Age. Powiedz, Ice Age, bo wiesz. No, ja, ja nie, nie, kojarzę, nie, nie kojarzę, kojarzę to... który, który, którą. A nie nieważne, no Ice Age to no no, jest ma Masowo popularny w Polsce. Epoka Lodowcowa. No tak, ale to nie jest ważne, dlatego że i tak polski nabbing ludzie słuchali. No tak, no to prawda. Prawda, no. Nie, nie wszyscy ja na przykład nie słuchałem. No dobrze, to nie słuchałem. W każdym razie, e, informacja, jeżeli chodzi o Ja Robot, w którym występował Alan Tudyk, jest taka, że w, e, w momencie, kiedy wchodził Ja Robot, byłem świeżo po obejrzeniu Człowieka Przyszłości z Robiną Williamsem, też na podstawie Izaka Asimowa. Mhm. No, I, no i, I Człowiek w Przyszłości to jest rewelacyjny, taki, no, komediodramat, ale tak bardzo, bardzo głęboki, dobry, fajny dobry film, dobry dobry film. Fi, dobry bardzo, film. To jest niesamowite, bo Człowiek w Przyszłości to jest taki film, który. Długi w ogóle strasznie z tego co Troszeczkę spenąski. familijny, ale. Troszeczkę za bardzo familijny momentami. Ale, ale ale w ogóle w ogóle nie wiem czy nie był. nie wszedł do Myślę, że wszedł do kinemu. wybrnijmy z tej ścieżki, bo okay. się zapędzamy no, no, no. trochę. Chodzi po prostu o to, że po tym człowieku przeszłości ja byłem taki nabuzowany tym Asimowem i w momencie, kiedy usłyszałem informację, że będą organizowali jaro, bo też na podstawie Asimowa, to myślę sobie, no wow, to na pewno będzie taki głęboki <śmiech> ambitny film, film, ambitny, głęboki film w stylu właśnie człowieka przeszłości. Później oglądam zwiastuny z tym Willem Smithem, po prostu się załamałem. <śmiech> Ale obejrzałeś. Obejrzałem, no to co było. miałem mnie obejrzeć. No tak. No, Natomiast e, e, Alan Tudyk to już mówiliśmy to... Frank Oz mm. Bardzo dobry reżyser, wszechstronny Wszechstronny reżyser I zrobił tylko i wyłącznie Śmierci na pogrzebie Zrobił jeszcze żonę ze Stepford Zrobił The Score Jak to się nazywał? Po, po, mm. po... Nie pamiętam Ja też nie pamiętam, nie pamiętam. Z, z paroma znanymi aktorami W ogóle e, grał tam już nie żyjący Marlon Brando I cała jakby historia z The Score jest taka Że Marlon Brando sobie zażyczył żeby reżyser nie był na planie Kiedy on występuje Że on sam mm. będzie wyraźnie i Frank Oz dawał na karteczkach te wskazówki dla aktorów, którzy grali obok Marlona Brando. A Marlon Brando sam no występował. Tak. To, to taka niesamowita historia. No tak. e, No właśnie, tudy, który jest ostatnio bardzo popularny w Knocked Up, który ostatnio widziałem, czyli Wpadka. Wpadka. Tak. W Padce też ma taki mały epizodzik, a ty bardzo nie krótki. To nie był dobry film? No tak, lepszy był super bad. No dobrze, dobrze, to już podłóżmy tą rozmowę na kiedy indziej. E, tak czy inaczej, strasznie brakuje takich filmów. E, ja myślę, że m, w ogóle e, oczywiście z komediami jest zawsze najtrudniej, tak? Bo znaczy, tak. dobrą komedię jest najtrudniej zobaczyć. Jest, są dwie, trzy dobre komedie w, w roku. amerykańskim, mówię tylko o amerykańskich, tak? Ale to jest angielska. No okej, okay, no dobrze, angielska, ang, anglojęzycznych. Może Anglezyk, w ten sposób, bo to jest tak. jakby, ja wiem, że to nie jest ten sam przemysł, ale gdzieś tam to finan finansowanie się łączy, tak? Tak. I, i Piątka. No ja też. Tak, w ogóle Bez... nie, nie będziemy na ten temat dyskutowali, dlatego, że e, na filmie można się dobrze bawić. E, trzeba zobaczyć Tudyka w tej roli, dlatego, że moim zdaniem jemu to otworzy e, drogę do, do, do bardzo fajnej kariery, bo on A się myśli, że nie, nie, nie, nie otworzył już Myślę, że on grywa, ale, ale jeszcze Mógł to nie grywać jest... lepiej. To wiecie. jeszcze nie jest Tom Cruise Nicole Kidman, tak? To no jeszcze ja nie wiem, jest ta klasa. No ale Ale myślę, że zaraz nie y, będziecie znali a po prostu m, będziecie go oglądali ciągle. A to w ogóle, jeżeli chodzi o, o nazwisko Franka Oza, to się domyślam, że nie może nie wszyscy go kojarzą. Najbardziej nie, znany no, jest z tego, że podkładał głos do Jody. Do Jody. <laughs> tak, i do, i od razu oczywiście anegdota mianowicie taka, że Frank Oz ma, swój, ma swoje trzy samochody i na wszystkich swoich trzech samochodach ma inicjały p -Y -K, czyli Piggy, Yoda i Kermit <głosy> <głosy> czyli postacie, do których podkładał głos. głosy. Tak, tak, tak no dobrze, no do, do, piątka. Piątka, piątka, piątka warto obejrzeć, piątka. rekomendujemy, jakbyśmy mieli takie gwiazdki które wstawiamy, e, które wstawiamy przy recenzjach filmów i które e, można potem wrzucić na DVD <głosy> z naszym logo, takie rekomendujemy to byśmy na, na pewno bardzo chętnie dali E, taką gwiazdkę, jakby Celluloid rekomenduje to jest, to, jest, to jest naprawdę najsłynniejszy naj tekst y, ludzi, którzy recenzują, to jest Czapki z głów Czapki z głów, no, czapki, no czapki, czapki z głów, z głów tak, Czapki z głów, taj, czapki z głów. <laughs> Traf, nie, dobry film dobry film, trzymajcie się do następnego odcinka e, Żegnamy Was Oksza i karta Trzymajcie się Piotr Cortes Piotr Oksza Łapicki Celuloid.